tutaj na targach InEnerg we Wrocławiu wśród różnych referatów, które pojawiły się na konferencji dotyczącej rolniczych zastosowań OZE. Referat pojawił się taki doświadczenia przyłączania i pracy mikroinstalacji w gospodarstwie rolnym. No, nas to zagadnienie bardzo interesuje, dlatego że no, namawiamy rolników do zakładania takich mikroinstalacji. Jakie te doświadczenia są? Pani Dagmara Krzywina, projektantka z firmy Ravicom, prowadziła ten wykład. Jeśli chodzi o, o, o przypadek, który dzisiaj będziemy omawiać, to na zasadzie, to w zasadzie jeden z wymogów który musi spełniać instalacja, aby otrzymać dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Czyli nie z prosumenta, tylko ze zwykłego prow. Prowy, tak. Prowy to są typowo dofinansowania dla rolników. tak. Prosument jest to dofinansowanie dla osób fizycznych, ewentualnie dla spółdzielni mieszkaniowych, dla jednostek terytorialnych. Czyli będąc rolnikiem ryczałtowym, najprostsza forma opodatkowania rolnictwa, mamy wybór. Albo prof, albo prosument możemy skorzystać Albo z jednego albo drugiego. Tutaj dofinansowanie z prosumenta jest typowe dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Tak? Czyli jeśli decydujemy się na dofinansowanie z prosumenta to otrzymujemy je tylko na gospodarstwa domowe. Na mieszkalne budynki, tak. czyli obora odpada. Ale możemy taką instalację zamontować na oborze tak? i korzystać z tej energii na potrzeby własne domu. Tak? Jak to wygląda sytuacja w przypadku tego gospodarstwa, które tutaj pani ma w swoim wykładzie? W przypadku budowy zestawu paneli yy, dla instalacji zamontowanej na oborze, w tym przypadku, gdzie w grę wchodziła również modernizacja gospodarstwa rolnego. Kosztem kwalifikowanym mogła być tylko instalacja, która energia wytwarzana będzie tylko na potrzeby tego budynku, który będzie modernizowany, tej obory. tej obory. I również problemem tutaj jest to, że nie możemy oddawać tej energii, czyli tutaj w tym przypadku sprzedawać do, do sieci elektroenergetycznej. Dlatego tutaj włożyliśmy naprzeciw takiemu problemowi i proponujemy połączenie dwóch rodzajów instalacji, które będą razem współpracować i, i, i wykorzystywać maksymalnie wyprodukowaną energię. Dwóch, czy jakich? Tutaj mamy system, system z akumulatorami i mamy standardowy system podłączony do sieci. A to z akumulatorami to chyba ogromna ilości miejsca potrzebuje, prawda? Wymiary takiego typowego, z którego my tutaj korzystamy, e, który współpracuje z naszym systemem bank akumulatorów 1,14 14 na 55 cm To to nie jest dużo, to jest wielkości małej lodówki No tak, ale w zależności od tego y, jaką też tutaj pojemność ma y, ten, ten, ten bank akumulatorów i tutaj dobieramy taką no, ilość do wielkości instalacji Tutaj mamy specjalnych projektantów, którzy się tym zajmują i dobierają taką tak jak jeździ się po polskich wsiach, to owszem widać wielkie wiatraki, zdarza się czasami zobaczyć dużą farmę fotowoltaiczną, natomiast chyba te takie mniejsze gospodarstwa nie korzystają jeszcze z tego. Dlaczego? Jak Pani sądzi? Czy to kwestia opłacalności, czy to kwestia tego, że to jednak sporo pieniędzy trzeba zainwestować? Co jest przyczyną tego, że tak mało fotowoltaiki mamy na polskiej wsi? Czy to się zmieni? Wydaje mi się, że tutaj w większości to jest brak wiedzy. Tak? Tutaj jeszcze jest mało rozwinięty ten rynek w Polsce. Ludzie czasami nie odróżniają tak naprawdę paneli fotowoltaicznych od solarów, które były do tej pory u nas popularne. Tak? I tak naprawdę brak wiedzy. Poza tym typowi rolnicy tak naprawdę szukają tego dofinansowania. Tak? I tutaj jeszcze tak naprawdę no, nie mamy na tyle konkretnych informacji jak te, jak te, jak te wszystkie dofinansowania działają. Tak? My tutaj korzystamy z dofinansowania z prow gdzie tak naprawdę fotowoltaika to do, ewentualnie dodatkowo tak, do modernizacji. No i nie każdy rolnik również może sobie pozwolić na to, na to żeby zainstalować taką instalację, bo no, to wiąże się z dużymi kosztami mimo wszystko.